Festiwalon. Odcinek szósty. W ramach Tygodnia Bibliotek miała miejsce dyskusja moderowana przez doktora habilitowanego Rafała Szczerbakiewicza i profesora Pawła Frylika. Naukowcy starali się odpowiedzieć na pytanie: czy literatura piękna jest nam jeszcze potrzebna? Nasi goście postarają się odpowiedzieć na pytanie: myślę, że w, przy współudziale też Państwa czy literatura piękna jest nam jeszcze potrzebna? Ja mam nadzieję osobiście, że ta odpowiedź będzie pozytywna, ale, ale nic nie jest przesądzone. Myślę, że każdy tutaj będzie musiał sobie odpowiedzieć we własnym sercu i sumieniu, jak to jest w jego życiu. Ale posłuchamy dwóch, dwóch głosów. Szukając osób, które zechciałyby tutaj podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat literatury pięknej kierowałem się taką e, sugestią, żeby znaleźć dwa skrajne stanowiska. Nie udało mi się to do końca. No, takie wstępne wrażenie. Ale mam nadzieję, że, że, panowie, że panowie jednak spróbują trochę oddalić się od własnych przekonań i, i pokazać jednak te, te, te dwa bieguny, czyli literatura, czy to odpowiedź tak, albo nie. I Gdzieś między nimi y, znajdziemy tę właściwą, ten złoty środek arystotelesowski. Y, na spotkaniu w dzisiejszym y, są obecni dwaj profesorowie z Wydziału Humanistycznego. Pan Paweł Frelik, krótka informacja, którą otrzymałem, to Państwu przeczytam, tak dla wiadomości. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Literatury właśnie literatury i Kultury Amerykańskiej oraz Dyrektor Centrum Badań Gier Video. Właśnie tutaj taka podwójna osobowość nam jawi na początku. Prowadzi również zajęcia z kultury audiowizualnej w ośrodku studiów amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Do jego zainteresowań naukowych należą science fiction i jej kultury wizualne, gry wideo, transmedia i literatura eksperymentalna. Natomiast pan profesor Rafał Szczerbakiewicz jest pracownikiem Zakładu Literatury Współczesnej kierownikiem studiów doktoranckich w Instytucie Filologii Polskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół pogranicza literatury XX i XXI wieku. Wobec innych sztuk i mediów eseistyka tego okresu, dyskursy ideologiczne i emancypacyjne literatury. Jakiś nie, czas temu, zupełnie nie tak dawno przeczytała się przez Polskę debata, która była zainspirowana badaniami statystycznymi, że 63% Polaków nie przeczytało w ubiegłym roku żadnej książki. To tak na początek chciałem Panom y, przypomnieć o tym, co w związku z powyższym. 37% przeczytało jakąś książkę. Tak. Zapraszam do wypowiedzi. Znaczy ja rzeczywiście Witam Państwa, bardzo serdecznie będę spełniał tutaj rolę adwokata diabła, czyli literatury, prawda, yy, Troszkę żartuję oczywiście, będąc pracownikiem Zakładu Literatury Współczesnej z konieczności nieustannie bronię literatury, ale robiąc w tej literaturze najnowszej, zdaję sobie też sprawę z ogromnych przemian właśnie w podejściu do literackości. Właściwie, ja być może zanim Pawła wywołam, bo ja bardzo jestem zainteresowany właśnie zdaniem Pawła a propos tych wszystkich rzeczy, które on może nie blok odrzuca, ale właśnie jakoś dyskontuje zupełnie innymi formami właśnie tej transmedialności, tak jak on ją rozumie, prawda, tego mówienia o kulturze w zupełnie nowy i inny sposób. Chciałem <śmiech> zwrócić uwagę, że tutaj ten dyrektor bardzo dobrze sformułował jakby właściwie kłopot, to znaczy ten podstawowy kłopot jakby chyba nie dotyczy literatury jako takiej, znaczy nie, nie dotyczy literatury, która moim zdaniem ma się dobrze, ponieważ wszyscy to widzimy, że ona ma się dobrze na rynku literackim. Ten rynek może nam się nie podobać, bo chodzi mi tutaj o taki rynek, jak rynek książki kryminalnej w Polsce, czy, czy rynek książki fantastycznej, czy, czy, czy, czy reportażu na przykład, prawda? i właśnie takich różnych form paraliterackich. Jeżeli ten kryzys się coraz wyraźniej objawia, to dotyczy właśnie moim zdaniem yy, tej literatury pięknej, pojętej jednak jako literatura wysoka, prawda? To znaczy właśnie, że XX wiek wydawał się już od początku jakby takim momentem, w którym te podziały się zaczynają zacierać, prawda? I że to, co popularne, jakby walczyło z tym, co właśnie elitarne. Ale chyba jednak tak do końca nie było w XX wieku, bo to był też moment jednak tej nowoczesności, wyrafinowanej nowoczesności modernizmu, który szukał jakby właśnie swojej systemowości, i jakby interesował się właściwie w tym swoim takim holizmie yy, konstruowaniem takim dość światotwórczym, na przykład właśnie w karierze awangard XX wiecznych, właściwie takich bardzo wysokich yy, sposobów jakby funkcjonowania, właśnie nowych paradygmatów właściwie literatury. Więc wydaje mi się, że dopiero właściwie czas tak zwanego postmoder postmodernizmu, właśnie tej ponowoczesności, drugiej połowy XX wieku, a w Polsce troszeczkę później, bliżej właśnie tego przełomu XX i XXI wieku, okazał się właśnie takim momentem sprawdzam, w którym coraz bardziej dochodzi do, do głosu jakiś taki ewidentny kryzys tej literatury pięknej, pojętej jako literatura wysoka. I czy to jest dobre, czy, czy nie, to ja tutaj właściwie nie jestem do końca pewny swojego zdania. To znaczy z jednej strony uważam, że szkoda, tych wszystkich pięknych doświadczeń literatury właśnie wysokomodernistycznej, ale z drugiej strony, i to mi się wydaje dość charakterystyczne, szczególnie w kontekście literatury, literatury polskiej nowoczesnej, ta szkoda łączy się jednak z utopijnością tego projektu, prawda? To znaczy my w którymś momencie jakby rzeczywiście zderzyliśmy się z taką rzeczywistością społeczną, która niekoniecznie jakby przystosowywała się do tych przemian literatury, albo odwrotnie, właściwie ta literatura nie chciała widzieć tej rzeczywistości społecznej, prawda? Kiedy w tym nowym świecie, tym postmodernistycznym polskim świecie literatury doszło do jakichś takich kontrpropozycji wobec tego modernizmu, czy to właśnie międzywojennego, czy nawet emigracyjnego, czy tych najlepszych realizacji po 45. roku w krajowej literaturze, no to okazało się, że że to, co jest wysokie, zaczyna jakby dążyć do różnego rodzaju romansów z tym, co niskie. I paradoksalnie, to o tym też chciałbym troszeczkę powiedzieć, to, co niskie, zaczyna mieć ochotę awansować w te miejsca, które dotychczas były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla kultury wysokiej. Czyli tutaj właściwie nie tyle widziałbym kryzys literatury pięknej, blok całościowo, tylko jakichś właśnie takich form tej literatury najbardziej wysublimowanych, wyrafinowanych, które niekoniecznie świadczą o kondycji literatury w ogóle, a bardziej to być może świadczy właśnie o przemianie literatury, o zmianie kierunku jakby właściwie rozwoju tej naszej kultury w związku też z jakąś emancypacją, egalitaryzacją tego społeczeństwa, w którym żyjemy, tak jak ono jakby się Konstruuje i funkcjonuje. To tak na początek. Pan profesor, co o tym myśli? No, jestem tym złym liniarzem, zdaje się, tutaj. I, yy, znaczy, chciałbym, może, zacząć od takiego krótkiego czytania. Chociaż a, mam chyba przeciwko czytaniu, w jakimś sensie przynajmniej yy, yy, mówić. I y, cytat pochodzi, to są dosłownie cztery akapity z książki Stephena Johnsona. Niestety nie przełożonej, więc to jest mój. Wczoraj z nocy przekład nie do końca może jest wypolerowany, ale wydaje mi się, że, yy, że przekazuje to, od czego chciałbym zacząć, takiego pewnego eksperymentu myślowego. Książki, która nazywa się bardzo prowokacyjnie Wszystko złe jest dobre dla Was, czy też dla Ciebie. Everything bad is good for you. I jest to eksperyment myślowy, który proponuje nam yy, odnośnie właśnie czytania, czy książek w ogóle jako formy, jako medium, ale i czytania samej czynności, tego, co nazywamy sztelnictwem, troszeczkę to tak wynicować i przewrócić na drugą stronę. I może zacznę od tego krótkiego fragmentu, a później powiem parę słów, co on tak naprawdę moim zdaniem znaczy i do jakich pytań nas popycha. Więc Johnson tak zaczyna, to jest środek drugie, trzeciego rozdziału w tej książce, więc, ale, ale daje się go zrozumieć bez, bez szerszego kontekstu. Johnson pisze. Czytanie książek wiąże się z chronicznym niedostymulowaniem zmysłów. W odróżnieniu od długiej tradycji gier, i tu jest ten eksperyment myślowy, wyobrażamy sobie kulturę, w której to gry, czy też gra ogólnie pojęta były, jest takim podstawową formą uczestnictwa w kulturze. W odróżnieniu od długiej tradycji gier, które angażują dzieci w żywe, trójwymiarowe światy wypełnione ruchomymi obrazami i muzycznymi dźwiękobrazami, a w których nawigacja i kontrola wymagają złożonej motoryki ciała, Książki są po prostu jałowymi ciągami słów na stronie. Czytanie aktywizuje jedynie małą część mózgu odpowiedzialną za przetwarzanie językowe, podczas gdy gry angażują pełny zakres ośrodków sensorycznych i motorycznych. Książki prowadzą również do tragicznej izolacji. Gry od wielu lat wciągają młodzież w złożone relacje społeczne z rówieśnikami, wspólną budowę i eksplorację światów. Książki zmuszają małe czytelniczki i czytelników do poszukiwania samotności w izolacji od innych dzieci. Nowe biblioteki, które pojawiły się w ostatnich latach w celu promowania czytelnictwa, to za prawdę przerażający widok. Tuziny dzieci, zazwyczaj tak pełnych życia i oddanych społecznym interakcjom, siedzą w odosobnieniu w małych boksach, czytając po cichu i nie zwracając uwagi na swoich rówieśników. Wiele dzieci lubi rzecz jasna czytanie i nie ma wątpliwości, że wycieczki i imaginacji promowane przez czytelnictwo mają swoje eskapistyczne zalety. Jednocześnie jednak dla znaczącego procenta społeczeństwa książki oznaczają po prostu dyskryminację. Trwająca od kilku lat moda na czytanie to okrutne szyderstwo z 10 milionów Amerykanów cierpiących na dysleksję, Jednostkę chorobową, która nawet nie istniała jako choroba przed pojawieniem się druku stygmatyzującego tych, którzy na nią cierpią. Jednak najbardziej niebezpiecznym, to już ostatni kapit, jednak najbardziej niebezpiecznym aspektem książek jest fakt, że zbudowane są one w oparciu o z góry ustaloną linearną fabułę. Nie można w nich w żaden sposób kontrolować opowieści. Siada się, zaś historia jest nam dyktowana. Dla tych z nas, którzy wychowali się na interaktywnych opowieściach, jest to cecha wręcz groteskowa. Z jakiego powodu ktoś miałby chcieć odbyć przygodę w pełni zaaranżowaną przez kogoś innego? Mimo tego miliony członków młodego pokolenia codziennie się w takich przygodach zanurza. A to wiąże się z ryzykiem wyrobienia w naszych dzieciach bierności, a która sprawi, że poczują się bezsilne, aby zmieniać swoje otoczenie. Czytanie to nie aktywny proces uczestnictwa, to proces poddaństwa. Młodzi czytelnicy uczą się podążać za fabułą, zamiast uczyć się samodzielności. Więc to jest Johnson i oczywiście jest to trudno się zorientować, tak zupełnie wynicowany, czy też przewrócony na drugą stronę, eksperyment myślowy, czy też zarzuty, które są w naszym świecie, oczywiście stawiane ostatnio medium gier wideo, wcześniej medium telewizji, jeszcze wcześniej medium, medium kina i oczywiście sam Johnson też absolutnie aż w taką wizję nie wierzy i na serio ja również nie, nie, nie proponuję, że, że czytelnictwo jako takie jest szkodliwe. Nie to, że nic nam nie robi, ale jest szkodliwe. Natomiast rzeczywiście taki eksperyment myślowy chyba pozwala, czy też pomaga nam troszeczkę zrelatywizować zarówno samo medium książki, jak i... i, i to, co nazywamy kulturą czytelnictwa, prawda, w bardzo szerokim sensie, czyli jeżeli chodzi właśnie o cały, cały system imprez, konkursów, miejsc, gdzie czytamy, prawda, to wszystko, co, co, co promowanie książek w jakiś sposób do, do, do, do czytania książek zachęca i, i promuje. I, i, I na pewno nie powinniśmy się, niezależnie od tego, czy patrzymy na medium literackie, na książki, czy na jakiekolwiek z tych na w większości audiowizualnych mediów. Na pewno w żadnym z tych spojrzeń nie, nie, nie osiągniemy żadnych, znaczy nie dojdziemy do żadnych ciekawych refleksji, jeżeli będziemy patrzyć się na pozycje skrajne. Natomiast na pewno wydaje mi się, że prawdziwe pytanie w tej naszej dyskusji mogłoby być nie, czy literatura piękna jest nam wciąż potrzebna, bo na pewno, natomiast pytanie, czy powinniśmy, a wydaje mi się, że wciąż na nią tak patrzymy, czy powinniśmy wciąż na nią patrzeć jako na wyjątkowo uprzywilejowaną, jeżeli chodzi o przekazywanie pewnych wartości, jeżeli chodzi o wychowywanie, o wyrabianie pewnych nawyków kulturowych, czy nawet wyrabianie takich strategii kognitywnych, jak to się ładnie mówi, czy, czy nie powinniśmy, oczywiście nie wyrzucając jej w żaden sposób, nie przyznać, że takie media jak kino, telewizja, czy właśnie gry wideo w w ostatnich paru dekadach też nie spełniają równie ważnej roli w naszej kulturze w sensie szerokim, czy też w sensie węższym w opowiadaniu historii, bo literatura piękna to przede wszystkim prawda, opowiadanie swojej historii. Czyli bym proponował właśnie takie troszeczkę zrelatywizowanie i może troszeczkę też odpuszczenie, jeżeli chodzi o oskarżenia, że to, że te 37% przeczytało coś, tak, 63% nie przeczytało, prawda, że jest to wszystko wina tych, jak to często się mówi, prawda, głupich seriali albo głupich filmów, nie mówiąc już o grach, które, yy, które rzekomo są wszystkim prawda, złem wcielonym. I że oczywiście te procenty mogą być wynikiem bardzo złożonych procesów, niektóre z nich nawet nie mających, niektórych nie mających często wiele wspólnego z kulturą, a na przykład z ekonomią. Ale może też dlatego mniej czytamy, bo to, co kiedyś nam dawało czytanie książek, czy dawały nam książki, czy literatura piękna, dostajemy, nie mówię, że w lepszej formie, na pewno w innej formie, ale z taką samą intensywnością i z takimi samymi zyskami kognitywnymi, czy też estetycznymi z innych mediów, właśnie tych mediów audiowizualnych. Nie wiem, czy byłem wystarczająco złym policjantem. Nie, to bardzo złym, bo to rzeczywiście jakby troszkę tą literaturę ruguje rzeczywiście w taki ciemny kąt, ale ja będę ją tak przewrotnie bronił, to znaczy dość podobnie do Ciebie, w tym sensie, że ja też widzę jakby niesłuszność tego typu badań, które mówią o procentach nieprzeczytanych książek. Z jednego prostego powodu to nasze znaczy badania nie zauważają, jak nasza kultura, właśnie mediów społecznościowych, a w tej kulturze niewątpliwie funkcjonujemy i jest kulturą czytelniczą, w dużej mierze jest kulturą czytelniczą. Ja to mogę powiedzieć na początek na takim bardzo osobistym, indywidualnym przykładzie człowieka, który musi w pracy czytać, ale często nie czytał, ponieważ przemieszczając się gdzieś na jakieś konferencje, na jakieś... Te, po prostu nie chciał ze sobą targać książek. Prawda? Znaczy, zawsze miał ten problem, prawda, co wziąć ze sobą na jakiś wyjazd. No, chciałoby się tyle, ale to od razu ten bagaż jest obciążony przeokropnie no i, i, od jakiegoś dwóch lat, kiedy, kiedy sobie nabyłem iPada, używam po prostu e jak i e-booków jako tej formy jakby kontaktu z książką i to jest zdumiewające, no ale nie chcąc, bo wydawało mi się, że za dużo czytam, czytam chyba dwa razy więcej, prawda? Ja, ja tutaj mówię o szczególnej sytuacji, bo to jest w dalszym ciągu kontakt z tą linearną książką, o której ty mówisz, ale rozszerzę zaraz tą sytuację, to znaczy chodzi mi o to, zajmując się pograniczem literatury, u nas na edytorstwie Prowadzę takie zajęcia z grupą edytorów, która jest po prostu, mówiąc szczerze, grupą takich bardzo sympatycznych młodych nerdów. To znaczy do nich rozmowa o literaturze na pewno nie trafi, tak jak właśnie taka rozmowa właśnie o tych nowych społecznościowych mediach. I, i, I my rozmawiamy o tych gatunkach pogranicznych związanych właśnie z tą e-kulturą. Najciekawsze jakby takie efekty tych zajęć dla mnie tak poznawczo przyniosła rozmowa z nimi o blogach, bo ja sobie nagle zdałem sprawę, że my nie widzimy literatury tam, gdzie ona się ukryła, w taki nowy, zupełnie niespodziewany sposób. Prawda? Czytanie blogów jest dla tego młodego pokolenia zupełnie nową formą kontaktu z tekstem, który nie jest do końca tekstem literackim, to warto podkreślić, prawda? że to jest jednak tekst medialny, to jest tekst umieszczony jakby w tej sferze mediującej między ludźmi, tekst niesłychanie afektywny. Prawda? To nie jest tekst, który jest konstruowany jako właśnie linearna narracja, tylko wynika właśnie z tego, co się nazywa postem, jak Państwo wiedzą, prawda? To znaczy, człowiek siada do komputera, ma jakiś impuls emocjonalny, estetyczny, wszelaki, polityczny, jakąś ideologiczną refleksję, wpływ jakiś zewnętrzny i pisze, coś, pisze, coś, coś co natychmiast spotyka się z odzewem jego czytelników, prawda? I, i ja o tym nigdy nie myślałem, a dotarło do mnie, że to jest z jednej strony budujące dla literatury, a z drugiej strony niszczące, bo przecież tak jak. Bo, bo można blok porównać do, do dziennika, prawda? Ale nikt nie czyta dziennika od tyłu. Zawsze czytamy od tej pierwszej strony Maria Dąbrowska w XXI roku zaczęła czytać blok, pierwszy nie blok dziennik, prawda? I, I doprowadziła go prawie że do swojej śmierci, a blok czytamy od tyłu, znaczy czytamy najnowszy wpis. Prawda? I ta efektywność tej, tej formy jest zdumiewająca właśnie w tym sensie, że to działa na zasadzie właśnie takiego, takiego intertekstu, takiego, taki, takiego jednego wielkiego linku. Prawda? To oczywiście, że możemy ograniczyć się do czytania tych najnowszych wpisów, ale możemy się też cofać w archeologię tej afektywnej umysłowości blogera. Prawda? I okazuje się, że literatura przestaje być jakby esencjonalna w opowieści jako takiej, ale właśnie powraca coś, co jednak co, co nigdy nie było czymś innym niż literatura. Powraca taki dyskurs w swojej właśnie takiej skrajnie subiektywnej, sejistycznej postaci, gdzie te ja, takie podmiotowe, jest w ogóle jest panem sytuacji, prawda, i ono jakby decyduje o, o, o literackości tego tekstu, prawda. To znaczy ma to też krótkie nogi estetyczne takie, prawda. To znaczy to niewątpliwa jakby skraca nam to marzenie o tym modernistycznym, wspaniałym, wyrafinowanym paradygmacie. Ale ja przypomnę Onga, tego, tego kulturoznawca, antropologa, który mówił o tej wtórnej, tak on to chyba tak nazywał, wtórnej oralności. że, że on to kiedy, Ile lat temu on o tym pisał, a moim zdaniem dopiero ta, ta internetowa cywilizacja wytwarza takie nowe formy kontaktu z tekstem, który, który w przestrzeni właśnie społecznej zastępuje oralność. Prawda? I nie może być przez to sekowany, nie może być przez to wykluczany z kultury w sytuacji kiedy ta wtórna oralność blogerów jest często bardzo wyrafinowana, jeśli nie estetycznie, to intelektualnie. Prawda? I, i, i, I to jest intrygujące, prawda? Że, że, że te blogi stają się pewnymi też źródłami inspiracji dla, dla setek tysięcy czytelników. No ja a propos tych badań, panie dyrektorze, prawda? Czy, czy, czy ktoś brał pod uwagę w tych badaniach czytania vlogów? Na pewno nie, prawda? Takich form tej nowej literatury, też takiej literatury czasami przez nas jakby traktowanej po macoszemu, ale jednak to jest literackość gnomicznej literatury, tak jak tweet. Tak, to, to jest może coś takiego strasznie banalnego wydaje się poprzez jakby to yy, wyjątkowe takie... Yy, banalne doświadczenie tej pseudopolityczności naszych czasów, tak jak my te tweety obserwujemy w przestrzeni publicznej i politycznej, no ale ja przypomnę Polskiego, który mówił właśnie w, w swoich pismach często o tym, że literatura opierała się na gnomiczności wiele lat właśnie poprzez oralność, właśnie poprzez mnemotechnikę, poprzez to, że te najkrótsze formy są tymi formami, które na pewno z nami zostaną, nawet jeżeli cały świat spłonie, prawda, i spłoną biblioteki. Nie, nie, nie życząc tego państwo tutaj właśnie w tych dniach, ale bywały takie, bywały takie właśnie momenty w dziejach kultury, a ta kultura właśnie dzięki tym oralnościom i wtórnym oralnościom trwała. I, i teraz, kiedy jesteśmy w tej nowej galaktyce, już nie Gutenberga, ale jakiejś właśnie tej galaktyce wirtualnej i nieustannie medialnej komunikacji, te klasyczne, ja bym powiedział, takie ideologiczne formy literackie, które związane były z pozycją pana w psychologii, prawda, który mówi co i jak trzeba zrobić, jakby przewędrowały w taką formę bardziej dialogiczną, właśnie gry. Bo, bo też, bo to jest bardzo ciekawe, a tego, co Paweł mówi, że to współczesne pisanie w internecie jest formułą gry, bo to jest tak, każdy, kto pisze tego, ten post, tak naprawdę wysyła w przestrzeń jakieś takie hasło ratunku, pomocy, czy ktoś jest po drugiej stronie, czy ktoś zauważy mój tekst? Znaczy, można oczywiście sprzedać, że, że, że na pewno tak, to też trudno, wydaje mi się i, i, i wrokiem takich dyskusji wydaje mi się też jest zbytnie generalizowanie, bo też jak mówimy o literaturze pięknej od razu wszyscy widzimy, nie wiem, prawda, Uli Sessy, widzimy noblistów literackich, chociaż nie wszyscy specjalnie na te Noble zasługiwali. Winston Churchill dostał też literackiego, literackiego Nobla, ale nie widzimy oczywiście... Tych, tych mas, tych olbrzymich mas literatury, która nominalnie rzeczywiście, szczególnie jeżeli stawia się ją wobec innych mediów, yy, nazywana jest literaturą piękną, natomiast rzeczywiście nie jest piękna, prawda tylko jest po prostu chłamowata, jest niezdarna, jest yy, taka godna pożałowania w swoich usiłowaniach właśnie stania się drugim, nie wiem, Joyce'em, czy drugim yy, Raymondem, czy drugim, czy drugim yy, nie wiem, Henrym Jamesem na przykład. Natomiast wydaje mi się, że tu jest jeszcze troszeczkę szersze pytanie, bo my tak troszeczkę traktujemy literaturę w ogóle druk jako, jako, jako medium i literaturę, to co nazywamy literaturą piękną, jako, jako, taki, jako taki punkt omega, wokół którego się, do, wokół, do którego się odnosimy i być może czasami łaskawie zezwalamy, że ktoś się zbliża, ale cały czas komplementem jest, mówimy, że ten blog, prawda, albo że nawet niektóre z gier tak są określane, jak są sprzedawane, prawda, że to jest prawie jak powieść, albo tak. to jest prawdziwa powieść. Natomiast oczywiście w samym tym porównaniu wciąż drzemie bardzo, jest zakopane bardzo daleko idące uprzedzenie. Natomiast ponownie, żeby troszeczkę to... Z, yy, Skomplikować, wydaje mi się, należałoby zadać sobie pytanie, skąd się bierze to, co nazywamy literaturą piękną, bo jest to tak naprawdę to, co w tej chwili, w roku 2016, nazywamy literaturą piękną, jest naprawdę zjawiskiem dosyć nowym, prawda? w tej formie, w jakiej je znamy, jest zjawiskiem tak naprawdę, które zaczęło się wykształcać w drugiej połowie XIX wieku w Europie Zachodniej. E, oczywiście teksty fikcyjne, beletrystyczne, prozą przynajmniej powstawały trochę wcześniej, może 100, może 150 lat, ale specjalnie ich nie czytamy, bo wydają się takie też naiwne, prawda, ten, e, prawda, Fielding, prawda, czy e, Przygody Robinson na Cruzo, które czytamy ze względu na przygody, a nie jakości literackie. Czyli jest to forma, literatura piękna jest formą raczej młodą i jest na pewno ona odpowiedzią na na pewien rodzaj społeczeństwa i zapotrzebowania zarówno informacyjne, jak i takie estetyczne społeczeństwa. Tylko oczywiście, jeżeli postawimy sobie jako, jako taki monument, jako taki wzorzec z postawimy sobie właśnie późno XIX-wieczną czy wczesno XX-wieczną modernistyczną powieść, której tradycja oczywiście jeszcze później głęboko w wiek XX trwa, e, które były, z tego punktu widzenia, który chciałbym tu zaproponować, były odpowiedzią na to, jakie, były, jakie było społeczeństwo późno XIX-wieczne czy w, wczesno XX-wieczne, czy to w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, czy nawet w Polsce. E, no to chyba nie jest trudno dostrzec, że nasze społeczeństwo współczesne i ponownie tutaj nie robię rozróżnienia między wiem, Stanami, Polską czy Niemcami, jest społeczeństwem zupełnie innym pod każdym względem i nie mówię tutaj nawet o, o naszej polityce czy naszej estetyce, ale jest społeczeństwem, które jest w zupełnie innym świecie, szczególnie jeżeli chodzi o przepływ informacji. Teraz pytanie, czy tego rodzaju przyjemności, które daje nam tradycyjnie rozumiana literatura piękna, tego rodzaju prawda, uniesienia, ale też prawda, i nostalgia i zastanowienie się, czy one nam bardzo pomagają w życiu, w naszym w świecie? W naszym, w naszym świecie, bo na pewno one pomagały w sposób realny, w sposoby, które być może nie zawsze jest nam łatwo sobie wyobrazić, osobom żyjącym w świecie późno XIX-wiecznym i wczesnym XX-wiecznym. Yy, Nasz na świat jest zupełnie inny, inaczej procesujemy informacje, informacji jest o wiele więcej, zarówno tej, która jest bardzo pożyteczna, jak i też taka, która może być piękna. I, i, I w związku z tym wydaje mi się, że bardzo zasadne jest pytanie, czy, nie mówię ponownie, nie sugeruję zupełnego odrzucenia, natomiast tak zwana literatura piękna była, była i jest bardzo przywiązana do pewnych i bardzo klasowych uwarunkowań i warunkowań właśnie to, jak, jak, jaka nasza kultura jest informacyjnie i co trzeba robić, żeby sobie w niej dobrze radzić na, wszelkie sposoby, nie tylko w sposoby takie czysto ekonomiczne, czy społeczne, jeżeli chodzi o awans, ale żeby jak gdyby rozumieć. I wydaje mi się, że to być może to jest radykalne, ale no, ktoś musi radykalne stwierdzenie yy, może postawić. Będzie dobry powód do niezgody, że jeżeli przyjmiemy, że na przykład większość powieści z całego XX wieku oferuje nam taką bardzo wycyzelowaną, pięknie wyrzeźbioną Wizję świata, ale wizję świata bardzo zamarzniętą, która proponuje nam zazwyczaj dosyć jednoznaczne wartości, i bardzo często, chociaż nie zawsze, prowadzi nas do dosyć jednoznacznych wniosków. Jest bardzo niewiele klasyków literatury pięknej, o które się sprzeczamy, jeżeli chodzi o ich znaczenie, takie końcowe. Prawda? To czy... Czy, czy, czy, czy ta, ta wizja świata i przyjemność czerpana z takiego świata naprawdę jest nam do czegokolwiek potrzebne w świecie, który jest o wiele bardziej chaotyczny, o wiele bardziej wielogłosowy i polifoniczny, w świecie, kiedy, w którym powierzchowne ogarnianie większego obszaru bardzo często jest ważniejsze niż zagłębianie się w wybrane sceny z jednego rozdziału, a, a tak dzieci uczymy na polskim, jak się czyta powieści. Prawda? Dlatego, że zarówno estetycznie, jak i w bardzo praktyczny sposób nie za bardzo to się to w naszym świecie przydaje, wydaje mi się. Więc e, oczywiście jak najbardziej te, te, te monumenty literatury, te powieści wielkie, czy to modernistyczne, czy z XX wieku, na pewno powinniśmy czytać. E, na pewno mają swoje e, dla wielu grup czytelników, czy też nawet jednostek y, mają swoje y, wartości. Natomiast y, nie jestem pewny, czy pomagają nam w życiu i czy rzeczywiście powinniśmy uczyć ich i nastawać, nalegać, że są one formami w jakikolwiek sposób uprzywilejowanymi, takimi, które dominują, czy albo zajmują poczesne miejsce w, nas, w naszej kulturze. Bo wydaje mi się, że pod wieloma względami nie. Czy to było w to... Tak, Tak, tak. Jest chyba takie przekonanie, nie. że my musimy dmuchać na tę literaturę, bardziej nawet to miejsce jej szykować takie poczesne niż ona zasługuje, bo ona się nie sprzeda w tym świecie. Że właśnie my musimy jej bronić, bo ona, jeśli jej zostawimy i. To, to, to, profesor to, to o tym to mówił, to jest ciekawy nie? problem, który trochę chodzi tutaj w sprzeczność z, tym, z tą naszą dyskusją, znaczy, jeżeli spojrzymy ideologicznie na historię literatury ostatnich 200 lat, to ona jest rzeczywiście, niestety, ale takim komunikacyjnym elementem kapitalizmu. A jeżeli tak, to właśnie tutaj powstają takie dosyć trudne pytania, co, co z tym dalej robić, prawda, czy dalej być właśnie w tym paradygmacie pewnej przemocy symbolicznej, którą ta literatura wyznacza, prawda, czy, czy nie, czy uwalniać właśnie to, co pan profesor nazywa grę. Chociaż ja właśnie tutaj bym Pokazał to od innej strony, że jednak ten paradoks w człowieku działa w sposób taki dość przewrotny w zwykłym człowieku, uczestniku tego społeczeństwa naszego postmodernistycznego. To znaczy wcale nie, nie chcemy czytać Joyce'a. Chcemy czytać w no. tej tak. grupie kryminały. Znaczy, czyta, po prostu, po prostu. Znaczy, tak, George, to był może taki zbytnio... <głosy> z tym Ulisesem też. Prawdopodobnie, <głosy> może w Polsce istnieje, nie wiem, 10 osób, które rzeczywiście ulisesa od deski do deski przeczytały y, więcej niż raz i z takim pełnym zrozumieniem. Nie mówiąc, i, tak, to jest oczywiście taki... Ale żeby wrócić tutaj do Pana pytania, bo to jest oczywiście bardzo dobre, a ja bym odpowiedział pytaniem, a dlaczego literatura miała mi się sprzedawać? Dlaczego ona miałaby się sprzedawać? Dlaczego mamy na nią chuchać, bo inaczej się nie będzie sprzedawać? Dlaczego ona miałaby się sprzedawać? Że to jest warunek istnienia w ogóle w tej części no, kultury w dzisiejszym świecie, że to, co się nie będzie sprzedawać, na co nie będą szły jakieś pieniądze i czego społeczeństwo nie będzie chciało finansować, no to zostanie tak wyrugowane, że wtedy, kiedy być może się przemiany społeczne będą... Kiedy by mogła się przydać, to już wtedy jej nie będzie. Tak, natomiast no, jak mógłbym tak trochę przewrotnie, a trochę tak rzeczywiście sprzekonajmy odpowiedzieć, no ale specjalnie po przynajmniej w takim szer szerokim sensie kulturowym, na przykład po, po dramacie nie płaczemy, prawda? Czy też po całym szeregu form scenicznych, które przez wieki, przez o wiele dłuższy czas niż e, beletrystyka, to co nazywamy taką piękną były podstawą naszej cywilizacji, były jak gdyby taką, takim kręgosłupem, e, czyż formą, przez którą były przekazywane wartości, ideały no i tak dalej. No i dramat, oczywiście ja nie mówię, że teatr zniknął i pewnego rodzaju teatry mają się bardzo, bardzo dobrze, no ale jako taka dominująca forma kulturowa, no on totalnie zszedł z tej sceny, przynajmniej z tej głównej sceny. Prawda? I specjalnie po nim nie płaczemy, więc e, może też nie powinniśmy, bo to nie jest oczywiście gra zero-jedynkowa, to Stephen King, notabene autor horrorów, powiedział to, że wynaleziono windę, nie oznacza, że przestajemy używać schody. Ale, ale może jeżeli rzeczywiście z jakichś powodów ta tradycyjnie rozumiana literatura piękna, nie sprzedaje się i z tego, w związku z tym troszeczkę zejdzie z tego piedestału, na pewno nie zniknie w ogóle i na pewno nie będzie jakoś strasznie zmarginalizowana, to dlaczego jej nie pozwolić? Bo jeżeli chodzi o, o, o, nie wiem, o, o doświadczenia, które, które do tej pory nam dostarczała ta literatura, wydaje mi się, czyli wzruszenia i smutki, i płakanie i przejmowanie się i czasami strach, a czasami jakaś taka zaduma, żadnej z tych rzeczy, znaczy wszystkie z tych rzeczy są w stanie nam dostarczyć dobrej jakości seriale telewizyjne, które notabene dodatkowym, gdyby taką paralelą i do literatury jest pięknej, większość powieści, w której późno XIX-wiecznych czy nawet wczesno XX-wiecznych, które w tej chwili tak szanujemy, ukazywały się pierwotnie tak samo jak serial telewizyjny, czyli w odcinkach były pisane z tygodnia na tydzień, często bez wiedzy, jak to dalej się... Były często... Połowa Dickensa była napisana reaktywnie na podstawie tego, jak listach do gazet czytelnicy reagowali. w stało się Kielicz i prosty. Prawda? Więc... więc, więc yy... I trochę telewizja, oczywiście nawet ta ambitna telewizja, na przykład kablowa, która nie musi się specjalnie przejmować reklamami, tak tak, tak działa. Więc, więc tak jak mówię, no wracając no, jak, jak... nie to, że umrze, bo nie sądzę, że literatura piękna umrze, ale jak, jak z jakichś powodów troszeczkę schodzi o jeden stopień w dół, dlaczego... Mamy je aż tak bronić i tak na siłę trzymać ją na tym piedestale. Jeżeli nie oznacza to jednocześnie naszego takiego emocjonalnego czy intelektualnego zubożenia. Pani Profesor. Tak Przysługuję się, no nie mam może jakiegoś tutaj wyrobionego zdania, ale tak mi to wydarza, że może my tak to tego odbiorcę, czy czytelnika, czy jak to nazwijmy społeczeństwo, traktujemy jako taką jedną masę. którą musimy traktować jakoś tak, albo i serwować tę literaturę, albo nie, albo mi się wydaje, że w każdej epoce, czy to nawet i kultury słownej, kiedy jeszcze nie było druku, prawda, byli różni odbiorcy zawsze, którzy mieli różne potrzeby jak mówicie, panowie, o tym, w czym nam pomaga literatura, ja myślę, że dla każdego jest ona pomocna w jakiś inny sposób i inny typ literatury. Jak jest się młodym człowiekiem, który jeszcze dużo wyborów i przeżyć ma przed sobą, jeszcze nie doświadczył rzeczy, Czytamy literaturę po to, żeby zobaczyć, jak ktoś inny wykreował takie przeżycie, jakie przeżył, prawda? Czy to w formie pamiętnikarskiej, czy w formie fabularnej. Jakby antycypujemy pewne doświadczenia, ustawiamy się wobec nich. I ja myślę, że to jest taki, taki trening emocjonalny w pewnym sensie do, do pewnych wyborów, do tego, co nas czeka. W, pewn, w pewnym wieku, takim jak mój szlachetny, mnie już nie interesuje na przykład kreowanie rzeczywistości jakąś grą. Ja, ja jestem w stanie grać z moim synem w jakąś grę towarzyską, prawda? Ale jest to dla mnie bezbrzeżnie nudne i, i, i nieproduktywne zajęcie. I ze zdziwieniem obserwuję po jego entuzjazm. Bo, bo mnie to nie interesuje, bo ja kreuję różne sytuacje i życie na co dzień. Nie ja mam dosyć tego kreowania po prostu. Ale interesuje mnie na przykład żeby porównać swoje doświadczenie, swój, swój ogląd świata z tym, jak to zobaczył ktoś inny, prawda? Ale nie zobaczył na poziomie kryminału, tylko zobaczył na poziomie troszeczkę innej refleksji, prawda? I, i ja właśnie chcę, żeby mi przedstawił fabułę od początku do końca, żebym ja nie musiała jej sobie dokonstruowywać, domyślać się, co o takich dziesięciu zakończeń wymyślać, tylko zobaczyć, że zobaczyłam taką historię, prawda? Która z czegoś tam wypłynęła, też z czegoś przeniesienia, doświadczenia, porównać to ze swoim jakoś zobaczyć się na tym tle, no bo nigdy nie będziemy mieć takiego luksusu, prawda, żeby wejść fizycznie w innego człowieka i zobaczyć, jak on widzi świat. Chociaż to jest moim marzeniem, żeby chociaż na chwilę stać się inną osobą i zobaczyć, jak ona widzi to, co ja widzę. I tak samo nie możemy chyba oczekiwać od tego, że osoby, które, no nie wiem, wykonują taką czy inną pracę, załóżmy, nie wymagającą może od nich na co dzień jakiegoś wielkiego wysiłku intelektualnego, będą raptem, żeby przeciwdziałać tej monotonii, szukać jakichś tu wzlotów i upadków. A może one właśnie chcą mieć yy, rodzaj książki, czy, czy, czy, czy fikcji, która jest przewidywalna, która powiela pewien schemat, że oni się nie muszą yy, martwić, czy będzie zakończenie, czy będzie happy end, czy nie, czy James Bond wie, że będzie torturowany, że będzie dana, na końcu wygra i wszystko, prawda, więc też nie należy im tego mieć za złe. No ale wydaje mi się, że jedno co jesteśmy każdemu winni na poziomie tej właśnie edukacji tak y, tutaj krytykowanej często to jest, żeby po prostu zasygnalizować, że coś takiego jest, że coś takiego jest, że jest taki wybór, nawet jeżeli mi się to nie podoba, to ja tam gdzieś wiem, że to istnieje, a może akurat mi się to spodoba, ale faktycznie nie mówić, że to jest jakiś no, szczyt wszystkiego i tylko tak. Ja, ja myślę, że taka tu jest... To jest bardzo szerokie pole do refleksji nad tym czynnikiem. Jeśli mogę ja tylko się odnieść krótko. To ja, i oczywiście to traktora, profesor, to jest racja, tylko i, i, i wydaje mi się, że z przyznawaniem, że różne osoby, czy różnym osobom różne rzeczy sprawiają przyjemność są różne potrzeby, to mamy coraz mniej problemu, chociaż kiedyś to był. Natomiast to zagadnienie wydaje mi się literatury, czy też problem literatury pięknej stawiany na tym piedestale jest nie tyle bolesne w sytuacjach, kiedy różne osoby mają różnego rodzaju, szczególnie dorosłe gusta, tylko jest bardzo bolesne w procesie edukacji. Bo jednak my cały czas, nasz proces edukacyjny w szkole podstawowej, w liceum, w dużym stopniu w jednostkach szkolnictwa wyższego jest taki, że na tak zwanym polskim, który jest de facto przedmiotem poświęconym tak ekspresji, idei, pomysłu, opowiadaniu, jaką można świat opowiadać i tak dalej, tak jakby inne media nie istniały. W szko polskich szkołach nie uczy się, jak oglądać filmy. Medium, które ma 100 lat, które jest tak naprawdę niewiele, niewiele, jest niewiele młodsze niż beletrystyka taka, jaką rozumiemy w tej chwili. Ja nie mówię już nawet o tych młodszych mediach typu właśnie serial telewizyjny, czy, czy gry wideo, które też są często wydaje mi się czasami źle postrzegane, bo czy to jest bardzo jednoznacznie, jest to medium olbrzymie z, o, o olbrzymiej różnorodności, ale, ale wydaje mi się, że jest bardzo zła sytuacja, w której e, ucząc dzieci ekspresji, ucząc dzieci e, co jest piękne, e, jak ludzkie doświadczenie może być wyrażane i, i i niezależnie jakie, jakie to doświadczenie jest, my udajemy, że istnieje i, i udajemy to instytucjonalnie, udajemy, że istnieje tylko jedno medium, to medium druku. I, i to jest problem, bo, bo różne gusta, absolutnie ja się tak zgadzam, szczególnie osób dorosłych. Ja jeszcze bym, Pani profesor też tak odpowiedział, się absolutnie zgadzając z tym, że to chyba tak zawsze było, prawda, że ktoś grał w szachy, a ktoś czytał tego dv no tak. prawda? Ale... I to jest ten, ten wybór, prawda? Pomiędzy właśnie jakby tym innym sposobem jakby przyjmowania tych, tych mediów naszych. Właśnie, żeby dokonać wyboru, to mi się wydaje trzeba wiedzieć, jaki ten wybór jest. I dlatego jakbym mimo wszystko broniła, może nie w takim, yy, prawda, jedynym, tylko że to jest nauczanie w procesie yy, w, szkole, w szkole, prawda? W programie szkolnym. Ale yy, żeby móc wybrać, to trzeba wiedzieć między czym. No dokładnie, prawda? tak. Ja, ja tutaj nagle, grze... przepraszam, to może tylko powiem szybciutko właśnie, bo teraz przy, przy przykład, a propos Pana Profesora i serialów, przyszedł mi do głowy taki broniący literaturę jednak, to znaczy oglądam nowy sezon Gry o Tron i to jest dramatyczny moment tego mojego doświadczenia dotychczas literackiego, to co nas łączy to fantastyka z Pawłem, bo, bo zawsze czytałem e, książki Martina wcześniej, prawda, i byłem właśnie jednym z tych widzów tego serialu, którzy, którzy no, mieli taki w związku z tym takie lekkie jakby takie tło, y, Doceniałem serial, prawda, ale równocześnie miałem sobie właśnie ten taki klasyczny, konserwatywny z... zadowolenie z tego, że książka jest prawda, i jakoś mnie tam bardziej ubogacała niż serial. I to jest moment w tym sensie kryzysowy, ten jak Państwo wiedzą na pewno o, o, w historii tego, tego właściwie dzieła, które jest chyba takie transmedialne, prawda, bo Martin tak to jednak rozegrał z telewizją, kiedy pisarz nie zdążył z nowym tomem. I, I mamy do czynienia właściwie z jakąś, jakąś katastrofą jego jako, też jako człowieka, dlatego że on chyba wtedy, jak czytałem wywiady z nim, on daje sobie sprawę z pewnego kłopotu, jakby pokazywania tej narracji, zanim ta książka, która jest dosyć bogata właśnie w tej sferze właśnie motywacyjnej, psychologicznej, socjologicznej, pokazywania właśnie w tych skrótach właściwie serialowych yy, rzeczy bardzo uproszczonych, które nie, nie posiadają tej głębi poprzednich części ja się tak zastanawiam to nie jest taki moment, w którym właśnie kultura nam mówi dokładnie to, o czym ty problem mówisz, że rzeczywiście że, że mamy ewidentny kryzys tych, tych narracji tradycyjnych, ta kultura popularna, prawda, ale to już jakby sięga też takiego właściwie, no takiego momentu, w którym ta kultura zaczyna zjadać swój własny ogon, prawda? bo wchodząc właśnie jakby w takie złożone relacje, ten człowiek akurat się troszeczkę pogubił, prawda, co sądzisz właśnie o tym? Znaczy, ja, ja, ja samego Martina nie czytałem i, i chyba bo ja nie będę czytał, bo mi no serial, no który oglądam no też tak, bo to już... niemal religijnie. Mhm. Yy, ja nie wiem, czy bym się zgodził też, że, że, nie wiem, że książka nam na przykład mówi więcej o psychologii o motywacjach. Yy, myślę, że problemem szczególnie... Bardzo że... patologicznie, ale mówi. Znaczy, ale mówi nam więcej niż serial, bo tak, tak rozumiem. W tym, w tym ja Wydaje mi się, że problem, dlaczego my w wielu serialach czy filmach nie widzimy tej głębi psychologicznej, jest to, że my nie potrafimy właśnie e, oglądać e, seriali czy filmów. Nie potrafimy oglądać, zwracamy uwagę tylko na fabułę, która zazwyczaj czai się albo w scenografii, albo w dialogach. Natomiast nas nikt nie uczył, że należy zwracać uwagę... Ta, ta sztuka kiedyś z nami była, jak oglądaliśmy dramaty na scenie, ale nikt nas nie uczy, że ustawienie aktorów w danej scenie dużo mówi. że Trzeba się czasem przyjrzeć im wyrazom twarzy, a nie tylko słowom, które wychodzą z tych twarzy. Prawda? I, I oczywiście to nie znaczy, że w każdym serialu jest jakaś totalna głębia, która jest wyrażona mimiką aktorów, prawda? czy w każdym filmie oczywiście nie, ale też nie każda książka jest głęboko psychologiczna. Natomiast my, jak oglądamy szczególnie te arcydzieła kultury audiowizualnej, My się, my się totalnie, jesteśmy jak takie goryle we mgle. Ślizgamy po powierzchni i łapiemy się tylko słów, tych werbalnych słów, które wypadają. Natomiast my nie potrafimy czytać obrazów, bo nikt nas, czy też większość osób, w szkole tego nie uczy robić. Natomiast uczy nas rozkładać znaczenie słowa miłość, przyjaźń, lojalność na 10 sposobów, prawda, z jednej małej sceny wyciągniętych z jednej, z jednej powieści. I, i Więc też nie jestem pewny, czy, czy ten serial czy to jest tragedia w tym sensie, że serial jest pierwszy i że jest to jakaś zubożona znaczy, to nie jest wizja tak, tej tak. samej, tej konkretnej historii? Z całą pewnością nie dla odbiorców. To jest właściwie, ja chciałem zwrócić uwagę na tragedię y, twórcy, bo to się pierwszy raz chyba tak w wyciekach kultury tak ewidentnie y, złożyło, że to było robione mhm. właśnie w pewnym systemie, prawda właśnie I i taki ludzki wzgląd, że ta książka jest jednak zdecydowanie trudniejszym projektem, w sensie właśnie takiego, jeżeli ma być dobrze wykonana, jeżeli to ma być dobra książka, a on, jak na kulturę popularną, jest takim pisarzem jakby, no jednak trzymającym ciągle jeszcze i fason, prawda, właśnie i dbającym właśnie o, o, o to, żeby ta książka właśnie w tym takim, powiedzmy, tradycyjnym, realistycznym formacie jednak zadowalała także jakichś takich czytelników bardziej wymagających. On, to do, dość charakterystyczna sprawa, nie zdążył przed realizatorami serialu, prawda? Chociaż ideę przecież razem wspólnie opracowywali, prawda? To jest w tym sensie. A, a, ale z drugiej strony ja tutaj widzę właściwie... Ja mam taką ulubioną y, komparatystkę anglosaską, ona się nazywa Emily Apter, y, z, z literatury, o, właśnie do literatury światowej. Ona y, przez przypadek z, z moim seminarium jakby poznała jej książki i. i ona mówi właśnie o tym kłopocie translacji, nie tylko takiej translacji y, dotyczącej jednego języka na drugi, ale też tej translacji kulturowej, to jest język jednego medi medium na, na drugie, które właśnie no, powoduje jakąś taką, mówiąc kłyskotką naszą starą, taką zadziwiającą homogenizację tych wszystkich treści. I to, że właściwie znajdujemy się właściwie w którymś momencie, kiedy godzimy się na to, że że rezygnujemy z tego, co, co wysokie, czy, czy rezygnujemy z tego ideologicznego statusu literatury jako pewnego wzorca kultury wysokiej, że wszędzie jest ta kultura lotnisk. Rozumiesz, wiesz, że wszędzie jest po prostu pewna zgoda na tą, yy, taką z jednej strony równo, różnorodność, otwartość, ale z drugiej strony jednak właśnie może właśnie w tej sytuacji, kiedy właśnie prawda, te dzieła są, nie wiem, klasyki angielskiej przekładane na język telewizji, telewizja, mi się nie zgodził z tobą, że one tam zawsze zyskują. Moim zdaniem bardzo rzadko zyskują, a, a, a, a wiele częściej tracą, prawda? I to jest, to, to wynika i to, i to nie jest winą moim zdaniem tutaj medium, tylko właśnie winą traktowania takiego przyliterackiego serialu jako takiego, prawda? Ale może i że, że jest to problem tego, że w sumie otrzymujemy wersję, czy wyobrażenie jednego człowieka, czyli jedno odczytanie, które tak, staje się tak, masowym, jest, tak. I... a podczas gdy w zasadzie przy kontakcie z dziełem pisanym jest tyle jego odczytań i tyle od nim wyobrażeń, ile ich czytający, prawda? Ale nawet jeżeli ono jest pojedyncze, pani profesor, to ono, ono też jest zamierzone jako pewna transmisja dla mas. No właśnie. I to, to, to jest niebezpieczne, tak. prawda? Dlatego, że to, co partykularne, wcale się nie staje uniwersalne tylko staje się takie, dość, to jest takie słowo nadmiernie krytykowane, ale jednak staje się takie multikulturowe, prawda? czyli właściwie nijakie, żadne. Ja, ja nie chcę powiedzieć, że to jest akurat wypadek George'a Martina, dlatego że on tutaj na własną prośbę i celowo jakby to wszystko sobie zrobił, jakby chyba wpadł po prostu w taki własny kłopot, ale to, jest ten, to nie dotyczy gier. Ale to znaczy telewizji często. Tak, ale, ale akurat telewizja z tych wszystkich mediów, mediów audiowizualnych jest z wyjątkiem być może telewizji kablowej, która ma zupełnie inny model biznesowy, ale jest najbardziej rzeczywiście tradycyjnym i takim konserwatywnym medium z mediów tak. audiowizualnych. Ale jak popatrzymy na, na, na kino, czy popatrzymy na, na to, co się nazywa czasami gry niezależne, które nie są też powiązane tą koniecznością sprzedawania, prawda? i czasami są, czasami są dziełami jednej osoby, czasami są dziełami e, jakiejś, jakiegoś małego zespołu, który może mieć też taką jakość synergistyczną. E, no, no. Ja nie wiem, czy w nich jest mniej odczytań niż w tak zwanych powszechnie dostępnych interpretacjach dzieł literackich. I, i wydaje mi się, że, że, że to, to takie stwierdzenie, które, które jest tam na polskim właśnie e, na takim bardziej może otwartym, liberalnym polskim e, w nas wpłaczane, że na lekcjach, e, że każdy oczywiście może rozumieć. E, tą samą powieść inaczej, że każdy coś innego wydobywa dla siebie. Ale zapiszcie to i to. Ale zapiszcie to, to i to i prawda też jest taka, że poza jakimiś zupełnie takimi luźnymi skojarzeniami, które nie mają nic wspólnego z tym, co jest w książce, tylko bardziej jak może nam tak bardzo emotywnie się kojarzy. O, bo czytałem to, jak byłem zakochany i od, Ale to wtedy nie jestem już w książce, tylko jestem w zakochaniu. Że tak naprawdę literatura pisana przez tak pojedynczych zazwyczaj białych, martwych mężczyzn, przynajmniej historycznie, mhm. yy, była, była wcale nie bardziej wieloznaczna, czy mniej jednoznaczna niż, yy, niż yy, filmy, niekoniecznie te wielkie, kasowe, hollywoodzkie, które rzeczywiście też pracują w tych reżimach komer komercyjnych, ale filmy ambitne prawda, nowej fali francuskiej. Co więcej, bym nawet yy, próbował... Udowodnić, że przez to, że wiele mediów audiowizualnych jest bardzo kolektywnych, reżyser to jest tylko jeden z poziomów w kinie, prawda? Autor scenariusza ma wielkie znaczenie, a dyrektor zdjęć ma olbrzymie znaczenie, dlatego jak to odbieramy. To samo w telewizji, to samo w wielu grach. Ta, ta kolektywność bardzo często i, i, i ucieranie, i znajdowanie może mieć bardzo dobry. Bardzo dobry bardzo dobre konsekwencje dla ostatecznego kształtu dzieła, które jakoś tak troszeczkę pod wpływem tych paru, czy kilkunastu umysłów i osobowości było kształtowane, podczas kiedy pojedynczy autor, nie wiem, czasami jest po prostu też nie przeskoczy samego siebie i swojego jakiegoś takiego partykularnego. Także ja się zgadzam oczywiście, że żadne, w żadną stronę nie, nie można mówić, to nie jest jak ja to mówię gra zero, zero ale ale wydaje mi się, że mamy w stosunku do mediów jakichkolwiek pozaliterackich bardzo wiele, bardzo wiele uprzedzeń i takich bardzo skurtowych sposobów myślenia o nim. I tak jak no, nikt specjalnie nie mówi o literaturze w ogóle jako literaturze, jako medium, czy literaturze pięknej jako rodzaju pisania, podając jako przykład, nie wiem... Filipiuka, tego polskiego pisarza, o którym nie mam za dobrego zdania, prawda, albo jakiś takich... Podlubelskiego. Podlubelskiego zresztą, prawda. Natomiast zarzuty typu, że, że, że wszystkie filmy są takie jak te transformersi, prawda, albo, że wszystkie gry to są strzelanki, prawda, pojawiają się cały czas, a to nawet statystycznie nie jest, prawda. Nawet czysto statystycznie nie jest, prawda. Natomiast czy jest to takie nierówne traktowanie i przez to Wydaje mi się, nawet tak filozoficznie, troszeczkę przeważamy, z góry automatycznie zakładamy, że literatura dostarcza nam coś, czego te inne media nie są nam w stanie dostarczyć. A są czasami może lepiej, czasami gorzej, najczęściej inaczej zupełnie. Natomiast nie wiązałbym tego chyba z kategoriami dobre, złe. Tak, może Pani Profesor. To, bo zaciekawiło mnie bardzo, bo Pan Profesor powiedział o, o tej kolektywności, prawda? Ale to nie jest chyba tak do końca jedno dalsze, bo trudno sobie wyobrazić yy, pracujących w ten sposób geniuszy z jakiejkolwiek dziedziny, którzy są, mają silne osobowości w swojej światy, nie dochodzą do gadania. Ja nie mówię o tym, żeby, załóżmy, że sobie yy, Miskiewicz, Słowacki i ktoś jeszcze, prawda? bo to jest nie to powodzenie, ale ktokolwiek współczesny, na poziomie, yy, taka kolektywność na poziomie średnim, super ale na poziomie szczegółowy wyżej, to mało się pojawić problemy. No, ale jest kino autorskie, wie pan, a propos tutaj, tutaj siedzimy wokół Szekspira, ja tak sobie pomyślałem, że w jednym, przyznam Pawłowi rację, że wcale nie jest tak, że literatura koniecznie w XX wieku najlepiej broni się właśnie w tych formach literackich, tradycyjnych. Jak ja obserwuję historię Szekspira i jego teatralnych realizacji w XX wieku, ekranizacji, no to ja, ja widzę tutaj Kurosawę, prawda, jako tego, który jakby najgłębiej przeczytał Szekspira, mimo, że właśnie to była lektura taka niesłychanie partykularna. I tutaj jest tak, jakby pan chciał, prawda, to znaczy jest ten geniusz, który jest, jest autorem wówczas w kinie, prawda, I, i, i zupełnie jakby ta jego wizja jest, jest tylko i wyłącznie wariacją na temat Szekspira, a mimo to jakby być może najgłębiej go dotyka właśnie w tym, co jest w tekście, tak po ingardenowsku mówiąc, niewypełnione. Jest tym pustym miejscem, nie, które można domalować jeszcze, prawda, tą naturą właściwie artysty-malarza w wypadku Kurosawy. Pani, proszę jeszcze... Ja Chciała coś... chciałam zapytać, hmm? ale tutaj pan profesor Szczerbakiewicz uprzedził jako mówiąc o filmie, o serialu Gra o Tron no i opowieści. No właśnie, chciałam zapytać. No, mówimy o kryzysie czytelnictwa w Polsce, te 37% przejrzanych bądź przeczytanych książek w ciągu roku, to, to przez społeczeństwo, 37% czytelników w społeczeństwie, to no nie jest to dużo. Z tym, że e, możemy ubolewać, że to ogólnie następuje kryzys czytania, inne media, bardziej atrakcyjne, media audiowizualne, no przyciągają e, uwagę odbiorców. No chociaż tak na marginesie chciałam zwrócić uwagę, że na przykład w Czechach, po sąsiedzku, ten wskaźnik wynosi prawie 80%. No nie przywołam już tutaj Czytających czy nie czytających? Czytających, czytających. W Skandynawii tradycyjnie około 80%. No ale powiedzmy, tam są długie wieczory, no nie wiem, czy to mi <śmiennie> <patrzeć>. e, <śmiennie> też mają, no więc właśnie. Czyli to trochę taka specyfika może naszego społeczeństwa. No można porównać też się do, do Francji, gdzie też tam około 60% przejrzało, przeczytało jakąś książkę. To może być komiks, no bo tu ta definicja książki, no e-book i tak dalej, ta definicja książki jest bardzo szeroka. Mhm. Czyli ten kryzys to na pewno jest też i pewną taką naszą specyfiką. To po pierwsze. Po drugie, no jednak są takie sytuacje, i tu właśnie y, y, miałam pytać o czytanie gry o tron. No a jednak są takie tytuły, y, no możemy uważać, że jest to literatura, albo nie jest, że to jakaś może para literatura. No pan profesor to czytał, tak? Pan profesor y, Frelik y, nie będzie czytał. No, więc, nie, ale tego, że nie mam czasu, mam grupę książkę. No, no, no właśnie, właśnie. No y, tak samo Harry Potter y, też był czytany, no, te kilka tomów było czytanych i tak dalej. No, czy, no, można to tłumaczyć oczywiście y, takimi promocyjnymi działaniami skomercjalizowanego rynku, bo tak w istocie było. No, niemniej jednak udało się namówić i to młodych ludzi do czytania y, takich dosyć opasłych domów I no coś tam, co y, odnaleźli, czy może jakieś no oczywiście cały ten y, sztafaż y, fantastyczny to tak, bo fantastyka w tej chwili wzbudza zainteresowania młodzieży jak najbardziej, ale pewnie jakieś przygody szkolne, pierwsze miłości i tak dalej. No to odczytania mogły być bardzo rozmaite, a, e, świat dorosłych tak przedstawiony trochę, no niekoniecznie w najlepszej e, wersji i tak dalej. Czyli są jednak jakieś takie środowiska, gdzie ta książka jest obecna. No ale e, jeszcze tak wracając do tych funkcji, no mówimy ciągle, że literatura powinna, że ona objaśnia świat, że jakieś przeżycia i tak dalej. Tylko, że tak, w sytuacji, kiedy tyle ludzi umie czytać, no, czy wszyscy będą, doznają takiej głębi przeżyć, no, śmiem wątpić. I chyba nie możemy od wszystkich tego oczekiwać. No, a jeżeli to czytanie jest tylko godziwą rozrywką, czy jakąś przyjemnością, albo zabiciem czasu, no to mimo wszystko dla wydawców książek to też dobrze rokuje. I, i jeszcze też chciałabym to Lecka, już <grym> za, mówię. Jeśli chodzi o czytanie tekstów w internecie, bo oczywiście te badania, o których tutaj Pan Dyrektor mówił, no dotyczyły czytania książek, ale też Biblioteka Narodowa pytała o czytanie dłuższych niż trzy ekrany tekstów właśnie w internecie. Z tym, że tu chodziło o czytanie w ciągu ostatniego miesiąca, no nie w ciągu roku, bo byłoby to jednak za duży przedział czasu no to lepiej wyglądają wskaźniki, bo ponad 50% Polaków stwierdziło, że jednak tak, taki dłuższy tekst, czyli te trzy ekrany, powiedzmy no przejrzało w ostatnim miesiącu. Może i były tam blogi jakieś, trudno powiedzieć. Także ja myślę, że ten stan czytelnictwa bo tak akurat od, z punktu widzenia bardziej społecznego, może na to zagadnienie patrzę, no jest taki bardzo zróżnicowany są środowiska czytające i takie, które no oczywiście po lektury nie sięgną. No, skoncentrowane, no, może na jakichś takich m, bardzo prostych przekazach telewizyjnych. Mm. No i tak, y, takie moje właśnie pytanie, no jak panowie y, oceniacie, no bo była mowa o tej kulturze popularnej, no tak jak mówię, no dużo ludzi umie czytać, więc to nie będą wszyscy czytać Ulisesa i tego nikt oczekuje, no, tym, tak, nie oczekuje, rozumiem, prawda? Nie, nie. Ale nawet takiej porządnej literatury środka, to też... No może nie wszyscy będą akurat sięgać po te tytuły. Czy w takim razie należy deprecjonować czytanie kryminalów albo kablokinów, które też jakoś są tam obecne? Czy może to należy zaakceptować? Po prostu. Jako takie ćwiczenie chociażby sprawności czytania. Ja. Ja się zajmuję kulturą popularną właściwie od początku swoich badań i nie mogę jakby atakować tego swojego celu, tego swojego przedmiotu badań, ale z drugiej strony ja widzę w tym pewien problem, dlatego że ja uważam, że, i, że kultura popularna jest tutaj w pewnym sensie jakimś takim w tym momencie, w tym momencie jakby rozwoju tej kultury popularnej bardzo niebezpiecznym elementem tego, co Alcuzer nazywał aparat, znaczy, konstruowania takich bardzo, bardzo sprawnych aparatów ideologicznych, które rządzą naszymi społeczeństwami, prawda? Znaczy, to dotyczy właśnie takich właśnie form jak kryminał czy powieść obyczajowa, szczególnie, prawda? I... No, w pewnej dyskusji ktoś się powinien wciąć, także ja, by, ja się z nim wsią, no, ale no, ja bym nie zakładał, że wysocy literaci, Typu, też tego e, nie ulegają, ulegają Że w się. takim samym stopniu e, nie ulegają właśnie konstruowaniu, czy też nie konstruują aparatów i jeżeli popatrzeć na dużą część e, XIX-wiecznej na przykład literatury polskiej, wydaje mi się, że żeby za bardzo nie wchodzić, część, nieszczęść, jaka dotyka nasz kraj w XX wieku i wynikająca z tego, że my trochę inaczej niż Francuzi, Skandynawowie, z historii, patrzymy w ogóle na rzeczywistość, wynika z tego, że nasza umysłowość, czy też wielu Polaków, jest ulepiona właśnie przez XIX-wieczną literaturę romantyczną, i, romantyczną i, i później jeszcze pozytywistyczną, która światalnie wybiórczo, bardzo subiektywnie, bardzo tendencyjnie. Oczywiście były pewne takie wymagania, to także to jest zrozumiałe, skąd się to wzięło i, i, i na pewno ci autorzy w dobrej wierze. Natomiast jak gdyby ideologizacja, czy też próba wpychania pod przykrywką rozrywki jakichś takich mniej lub bardziej ponurych konstruktów myślowych nie jest absolutnie większa niebezpieczeństwo w literaturze popularnej niż na przykład w tej takiej bardzo wysokiej literaturze, która jeszcze wyrabia w nas takie często, nie wiem, takie elitystyczno stąpistyczne ciągotki i później to z tym tym obowiązkiem. Kto, ktoś nie czytał no Ja jako anglista przyznam, że nigdy nie przeczytałem Ulissesa od deski do deski, a te kawałki, które czytałem nie podobały mi się. Ale to ja też się wetnę i powiem Ci, że właściwie to, to wzmacnia ten mój niepokój, bo właśnie jakby masowa lektura romantyzmu przez Polaków, bo to było, to było zjawisko wyjątkowe, właśnie przez jakby ten niedosyt rzeczywistości materialnej właśnie w tym XIX wieku i tego, że nie było tej jakby państwowości, prawda, Polacy jakby sobie właśnie rekompensowali rzeczywiście w ideologii i to tej wydawałoby się najwyższych lotów właśnie u naszych romantyków, właśnie wszystkie te nieobecności spowodowało te skutki, w jakich ciągle tkwimy, a, a, a, ale wiesz, właśnie my żyjemy w tym momencie teraz w takim samym czasie, kiedy właściwie to, co jest czytane, jest czytane masowo. I to, to, to nie jest ale nie jest tak, że właśnie ta literatura wysoka, która zdobywa nagrody Nike, jest w jakikolwiek sposób lepsza od tych kryminałów. Moim zdaniem żyjemy właśnie w złym czasie, także z tego powodu, że bardzo trudno znaleźć, tak jak to Różewicz mówił w swojej prognozie na rok 2000, prawda, jakieś dobre kryteria, które by odróżniały te wartości literatury wysokiej obecnie, właśnie w tym, co już jest po postmodernizmie, od tego, co jest wartością literatury popularnej, a, a ideologia jest tam zupełnie niesłychana, prawda? jest właśnie z tym backgroundem i tego, co wysokie i co niskie, to atakuje literaturę swoją drogą Prawda? Troszkę, prawda? Bo, bo być może je, żyjemy właśnie w takim momencie, kiedy, kiedy właśnie ta kultura popularna czasami daje, i to już powiem, to w to wierzę, daje nam przykłady i możliwości jakby wydobycia się właśnie z tego ponurego takiego okresu, poddawania się tym dominującym dyskursom właśnie ideologicznym. Jak w polskiej literaturze to dobrze pokazuje fenomen kilku pisarzy właśnie awansujących właśnie oddolnie w kierunku tej literatury wysokiej, tak? takich jak Dukaj czy Orbitowski ostatnio. No tak to że właściwie wyrastając z fantastyki, czy jakiejś pości grozy, czy pości kryminalnej, zaczynają mówić o jakichś takich bardzo poważnych problemach yy, społecznych, w kwestiach dotyczących na przykład prekariatu, prawda, co, co, było zabronione na tym poziomie tego dyskursu literackiego, prawda, oficjalnego, że nie tyle zabronione, co źle widziane, co, jakby, prawda, co nie zajmowało tych pisarzy yy, z pierwszych stron tych powiedzmy gazet, które właśnie konstruują jakąś opinię publiczną, prawda, właśnie wyrafinowaną tak no, Ale tak też chyba wydaje mi się, że jest sytuacja taka, że w obecnym wracając do y, y, wcześniejszych fragmentów dyskusji nad nauczania Również niestety nauczyciele wychodzący z naszych uczelni obecnie, nawet obecnie, jeszcze ciągle, ciągle są w tym kanonie literatury, którą mają nauczyć młodzież, a ta młodzież już tego nie chce, bo naprawdę dziecko, które czyta kajt, Kajtka, to już tak, to nie tak. jest ta literatura, to nie jest ten etap. To jest inny zupełnie świat. I nagle ten Na nauczyciel Stusia. nie jest w stanie mu podać Stusia. coś, co on by chciał przeczytać no. z radością i co by spowodowało, że to czytanie nagle się okaże przyjemnością. No więc, potem trudno się dziwić, że e, jeżeli nie ma przyjemności w czytaniu literatury popularnej e, ponieważ nie wyuczy się jej, nie pokaże się, to nawet y, trudno Osiem. wymagać, żeby większa część społeczeństwa zaczęła czytać literaturę wysoką. No to jest w ogóle niemożliwe, ale chociażby, żeby przynajmniej czytała literaturę popularną, żeby przynajmniej ta część podstawowego nauczania doprowadzała do tego, że ta książka jest rzeczą no, przyjemną, po prostu przyjemną, ale żeby to była ta literatura, która akurat jest z naszego wieku, już z naszej współczesności, a nie z jakichś <głos》>, czasów, których te dzieci w ogóle nie rozumieją, młodzież i, i również już teraz nawet i ludzie dorosli, dwudziestoletni, oni nie rozumieją problemów ja tak, tak języka, tak, problemów, nie tak, wiem, tak. nawet dwudziestowiecznych, nawet Żeromskiego tak naprawdę, no bez przesady, no, bo, no to już naprawdę przestało być, no każdy wie, że no tak, no muszę, bo muszę muszę znać, bo muszę, ale jeżeli przejdę przez muszę, to już potem nawet nie chcę. <śmiech> więc po prostu to jest, to jest ten problem, że może inny sposób pokazania tej literatury piękno, wtedy. No na pewno oczywiście i tu są też, tak jak zazwyczaj, wydaje mi się, że, że jest więcej nawet niż jeden aspekt o, to, tego problemu, o którym Pani mówi, bo z jednej strony oczywiście jest taki bardzo praktyczny aspekt, że prawda, programy nauczania jednak muszą być, bo są egzaminy wspólne, więc to też trzeba się zapytać, prawda, jak się by to zupełnie zdewolwowało i dało wybór na poziomie nie, nawet kuratorium, nie mówiąc szkół, no to tr trudno byłoby na przykład egzaminować te dzieci. Ej, więc to prowadzi oczywiście, to jest jeden z powodów, dlaczego powstają jakieś takie kanony, a, które się też bardzo powoli zmieniają i no plastusiach chyba nie wiem, czy w tej chwili, ale temu plastusia się cały czas. No to było już tak zmurszałe, tak, tak. że jak mój syn to czytał, no to ja byłem przerażony. Ale nie mogłem pójść do szkoły, niestety tylko wiedzieć, bo można dla dzieci małych znaleźć równie atrakcyjne, ale takie trochę bardziej. Natomiast ja bym wrócił jeszcze cały czas do pór książek, w ramach jakichś list lektur czy kanonów, to, to jest jedna rzecz i tutaj jest bardzo wielkie pole do dyskusji i sporów oczywiście, natomiast ja bym jeszcze cały czas wróci, wrócił do do, do, do tej tak, do takiej zmurszałości, jeżeli chodzi o media, o dobór mediów, dlatego, że jest czymś groteskowym, że żyjąc w świecie i tutaj się zgadzam trochę z Johnsonem, prawda, chociaż może nie tak radykalnie jak on, że, że żyjąc w świecie, w którym znakomita część zarówno naszej produkcji informacyjnej, jak i produkcji piękna, cokolwiek piękno oznacza, ja wiem, że to jest relatywny termin, ale produkcja piękna nie jest tylko literacka. My przez pierwszych 18 lat yy, kształcimy jako systemowo dzieci, które, które mogłyby pomyśleć, że jedynym źródłem piękna jest słowo pisane. Bo nie uczymy w jakiejkolwiek... My nawet nie uczymy aprecjacji, prawda, i, i doceniania, i czytania obrazów, które są przecież medium... Jeszcze starszym niż literatura, prawda? A co do tego, jak ja mówię, kina. Już ja niekoniecznie się upieram, że oczywiście, żeby były gry wideo w szkołach, chociaż może byłby to ciekawy, do, dobrze dobrane, jeden czy dwa chociażby, ale tu jak gdyby specjalnie, nie, nie, nie, tutaj nie ten spór, ale, ale brak nauki kina, jakby tak można powiedzieć, czy też filmów, uważam za absolutnie kryminalny. I, i jedyne co nas trochę ratuje, to są te inicjatywy, czy, czy y, tych... Y, nie pamiętam, jak się te fundacje nazywają, gdzie nauczyciele mogą się zapisać na kursy i pakiety, są za darmo, z gotowymi lekcjami. To chyba i Gutek między innymi Słuchaj, prowadzi. Chyba we, Fundacja Sztuki Filmowej. Fundacja Sztuki Filmowej, no ale są to takie dobrowolne, szczątkowe, cząstkowe, jakieś takie próby i później to dziecko wchodzi. Eee, świetnie przygotowane do czytywania synek Dochy w jakimś jednym wierszu w wieku 18 lat w świecie, w którym to, co umie czytać, stanowi 20% produkcji kulturowej. Prawda? I to jest bardzo duży problem. To jest bardzo duży problem, wydaje mi się. I, i wynikający też z takiej naszej nieufności do obrazów w ogóle. Już nie mówię obrazów ruszających się, obrazów dynamicznych takich jak w kinie, ale w ogóle do obrazu, który też ma jakieś tam historyczne swoje korzenie prawda, i powody. No, bo polska kultura jest taką kulturą takiej, ciągle takiego wielkiego, ogromnego niedoboru tej, tej, tej, jednak nowoczesności w niej, prawda, to znaczy ten projekt nowoczesności u nas nie tyle się nie przyjął, co nie udał się także z pewnych względów y, historycznych, prawda. Tak, chociaż ja bym i, tego do Polski nie ograniczał, bo ale... w Stanach Zjednoczonych w szkołach oglądania filmów się też nie uczy. No, ale I i we Francji z tego, co wiem, też raczej nie. Więc... Ale powiedzmy, że Biblioteka Kongresu ma o co dbać, prawda? To znaczy tam rzeczywiście ta tradycja nawet hollywoodzka jest zupełnie niesamowita, nasza tradycja na tym tle, jakbyśmy nie fetyszyzowali szkoły polskiej, prawda, właśnie w historii na tych paru pięknych lat, prawda, jest, jest tradycją dość ubogą. I to jest jakiś, nie no niestety, element właśnie bardzo negatywne właśnie konstruowania tych kanonów, które są właśnie zcentralizowane właśnie na kulturze polskiej. A, a to jest dla mnie dramat właśnie mówienia o nowoczesności w szkole. To znaczy, że jest całkowicie jakby wybijana z tego kontekstu właśnie kultura powszechna, prawda? To znaczy my w Polsce tak naprawdę przestaliśmy nawet na poziomie studiów uczyć tylko, że jeżeli to wszystko ma wykonać nauczyciel języka Oczywiście, że to jest też dramat, no prawda, to bo to on jest oni są człowiekiem od wszystkiego w szkole. O to właśnie chodzi. A co się zrobiło z wychowaniem plastycznym na przykład? Tak. W ogóle to zostało wyrugowane jako takie nie wiadomo co to w ogóle, tak, Wychowanie prawda? muzyczne, plastyczne, muzyczne. A to są to tam powinno być miejsca, kino. gdzie można było takie rzeczy, prawda, uzupełniać gdzieś dobry z nie, tak, ja oczywiście to, to nie musi być na polskim, polskim tutaj A dlaczego nie powstanie przedmiot, nie wiem, stu, studia medialne albo coś takiego, prawda? No nie wiem. A była taka wiedza o kulturze, coś takiego w szkołach wprowadzano. Jest, jest dalej. Ja, proszę Państwa, ja sądzę jednak, że to jest zadanie rodziców, aby uczyć dzieci właśnie tej literatury popularnej. Ja hmm. sądzę, że 7 hmm. lat już jest za późno. Kiedy ja moim dzieciom czytałam w wieku trzech, nawet wcześniej na, one w tej chwili są osobami, y, który, dla których Karol jest zabraniem książki i również grają. Y, I ja się zastanawiam, co w takim razie zrobić z programami y, historii literatury, czy to polskiej, czy innej. Y, ja prowadzę zajęcia na, y, z historii literatury hiszpańskiej. I widzę, jaki jest problem z czytaniem w ogóle jakichkolwiek tekstów. Jest ogromny problem, przede wszystkim dlatego, że arcydzieła tej literatury, tak jak Don Quixote, przez wiele lat pozostawały w tłumaczeniu, które było wykonane z języka francuskiego. Bardzo złe tłumaczenie. I dopiero dwa lata temu pojawiło się nowe tłumaczenie i dopiero ja widzę jak różnicę w odbiorze Don Quixota, kiedy studenci potrafią doskonale przeanalizować kiedy Don Kichot nie jest tylko historią szaleńca, ale, ale jest również opowieścią o gatunkach literackich wieku XVI w Hiszpanii. Także wydaje mi się, że nie możemy odrzucić klasyków, nie możemy zapomnieć o, o historii literatury z tych wcześniejszych. No, oczywiście ja się zgadzam, skupili się Państwo na, na literaturze współczesnej, ale. Co zrobić z to Co zrobić z szekspirem? No, Jeśli nie, ktoś że, go nie będzie że, chciał czytać... To, ale tutaj właśnie takie rodzi się pytanie. O, o, my możemy y, y, utworzyć jakieś takie muzeum literatury, prawda, i nie liczyć się z faktami. To, to tutaj akurat jest troszkę... Jesteśmy w takiej sytuacji, szczególnie jako filologowie, prawda, że coraz bardziej jakby separujemy się właśnie w, tym, w systemie rozumienia właśnie muzeum jako takiego miejsca separacji i nie może niemożności użycia tego obiektu źródłowego. I w tym sensie ja się zgadzam z Pawłem, że y, ta kultura y, transmedialna, która jakby właśnie przenosi, prawda, jakoś można implantować właśnie te treści, które gdzieś tam źródłowo być może częściowo pochodzą z literatury, jest jakąś odpowiedzią i szansą literatury. Prawda, dlatego, że, że ten obiekt muzealny przestaje być obiektem muzealnym, tylko żyje w serialu, żyje w grze komputerowej, nawet jeżeli to jest takie trochę życie pośmiertne. I to jest trochę takie życie, które jakby właśnie kontynuuje y, jakąś, prawda, historię jednak ciągłości kultury, tak mi się wydaje. Prawda? Właśnie czy w kinie, czy, czy, czy, czy w jakichś nowych formach właśnie y, takich zainteresowań y, internetowych kulturą dawno, prawda? jakieś takich na przykład chociaż, to jest też taki z po przykład, ale ja ostatnio zacząłem ściągać sobie jakieś takie programy, które mówią o Szekspirze właśnie w takiej formie elektronicznego LaRusza, prawda? <grym> i, i, I to też jest jakaś, jakaś, oczywiście jakaś forma zabawy i gry wtedy, tego Szekspira, prawda? To jest taki Pyta jeden, drugi Mozart, Mozart, a tu taki co pisał takie fajne dżingle do telefonówką. Ale to są fajne jingle, <grym <grym prawda? Także ta, ta ten Mozart tam jest. Znaczy, wydaje mi się, w odniesieniu do tego, co Pani mówiła, o tej, o, tej, o tej historii, to jest oczywiście bardzo, zgadzam się, bardzo duży problem, natomiast też problem, który... Bo to nie jest tak, że my koncentrujemy się tylko na XX-wiecznej czy XXI-wiecznej już literaturze i trochę zapominamy historię. Mhm. Natomiast ilość tekstów czy ten kanon, również historyczny, pewnie mniej XVI-wieczny, a bardziej osiemnastowieczny, i XIX-wieczny, też nam wciąż, wciąż puchnie. Prawda? okazuje się, że w wieku XIX to nie były tylko, nie Thackeray i Dickens i, i Hardy, tylko było dziesięciu innych, prawda, może i w tamtych czasach wcale nawet niekoniecznie mniej popularnych powieściopisarzy, którzy teraz dopiero, którzy byli, nie byli z pewnych względów, często nie mających nic wspólnego z ich wartością estetyczną, zapomnieni przez nie wiem, większą część XX wieku, teraz damy na to. Pingwin wydaje nowe edycje z nowym komentarzem i z przepisami. I dla kogoś rzeczywiście uczącego yy, uczącego literaturę nawet XIX-wieczną brytyjską na przykład, to jest, to jest, realny, to jest realne pytanie i rosterka, prawda, czy uczyć po raz kolejny tego Dickensa, którym też już ma dosyć uczący, czy też może wziąć tego właśnie na nowo odkrytego, natomiast równie znanego jak Dickens w 1888 pisarza, który i powieje świeżością i wcale gorzej nie załatwia tych rzeczy, które chcemy przy okazji Dickensa załatwić, jeżeli na przykład chodzi o znajomość, świadomość tej kultury. A, czyli jak gdyby ta ilość nam puchnie, oczywiście współcześnie w trybie kosmicznym zupełnie, ale, ale historycznie też, szczególnie jeżeli te, te, te bliższe wieki wieki stulecia, ostatnie 200 lat może bardziej niż rzeczywiście czasy Cervantesa. Yy, yy, I to nas stawia, bo mamy cały czas 15 spotkań po półtorej godziny na zegarze, prawda? czy tam ile... I to nas stawia wobec pytania. I moją odpowiedzią na to byłoby, yy, byłoby bardziej dać im narzędzia, mówię studenta, dać studentom narzędzia do analizy, a nie przedstawić im jakąś mniej lub bardziej mainstreamową czy autorską wizję kanonu, bo przy tych ograniczeniach czasowych, jakie mamy, to, to jest zawsze przedsięwzięcie skazane na niepowodzenie. Nigdy nie wyrobimy się nawet, przy naszej wizji nie wyrobimy się nigdy z tym, żeby dać wszystkich. I wtedy czasami te wybory stają się nawet już nie estetyczne czy, czy filozoficzne, tylko stają się takimi wyborami... Jak dobrze mi pasuje, to przed weekendem majowym to dam kogoś mniej ważnego, jak nie przyjdzie połowa grupy. Natomiast, czyli równie dobrze można by robić i tak mniej tekstów, natomiast robić je o wiele, o wiele głębiej, pokazywać różne sposoby podejścia, czyli dawać te narzędzia. Natomiast dopowiedzieć, słuchajcie, ale ten jeden, którego zrobiliśmy, to jest jeden z 25 w tamtym okresie. Natomiast my, my cały czas jeszcze rzeczywiście chyba w takim okresie historycznym żyjemy, jako filolodzy, czy nauczyciele literatury, ale też innych mani, bo z Chinem to samo się dzieje. No, przez kanonu, prawda. Prawda, kanonu ale, ale to samo też history, historycyzujemy na bieżąco to, co się w tej chwili e, ukazuje i też nawet jak się uczy nowy kurs, no to kogo wciągamy do nowego kursu, prawda? Mam 50 nazwisk, mogę wciągnąć 12. E, ale, ale to oczywiście prowadzi nas do jeszcze wiele większych i na które absolutnie nie ma odpowiedzi pytań w ogóle, to jak powinniśmy uczyć kultury w, w, w sytuacji czy w, w momencie historycznym, w którym ta kultura zarówno teraźniejsza, jak i przeszła, eksplodowała i już dawno przekroczyła granice, któregokolwiek możemy nie wiem, ogarnąć, czy nawet mieć rozeznanie, takie ogólne zmapowanie, bo wydaje mi się, że, że powinniśmy zupełnie zmienić ten sposób, a my cały czas uczymy tak, jak się uczyło, uczyło w wieku XIX, tylko podmieniamy niektórych, znaczy, tylko podmieniamy niektórych autorów na bardziej nowoczesnych, na bardziej takich, nie wiem, może przemawiających. Natomiast jeżeli chodzi o samą filozofię, jak skonstruować kurs z literatury, ale też, tak z historii kina to samo. Wydaje mi się, że filozofia się specjalnie od XIX wieku nie zmieniła. Cieszmy się, że kultura w ogóle ma wbudowaną taką bezwładność. I to jest tak właśnie. zawsze. Tak? W każdym razie dyskurs o kulturze. Tak, ta, ta, że nam się wydaje, że rzeczywiście tu, prawda, tak to się wszystko zmienia, ale bardzo często to są bardzo takie naskórkowe zmiany, a tam... Ta... Obawiam się, że będziemy musieli zbliżać je ku, ku gręcowi, na. <śmiech> ponieważ następny punkt programu Tygodni Bibliotek będzie miał miejsce w tym właśnie w tej właśnie sali muzeum. Poprosiłbym Panów jeszcze o takie jedno zdanie, które... po jednym zdaniu, które może zapadłoby nam na dłużej w pamięci. Tutaj wiele mądrych rzeczy moim zdaniem się pojawiło, ciekawych, które y, warto wykorzystać y, w swoim myśleniu, ale tak to może udałoby się jakieś takie syntetyczne y, myśli, na koniec zebrać. Tak. O! Trudno. <głos> ja nie potrafię jednego zdania powiedzieć. <głos> Ja, ja. Ja, ja bym powiedział tak, że mi, mi, mi na pewno nie udało się być tym adwokatem literatury za bardzo, ale też troszeczkę celowo, znaczy ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, że moim zdaniem te objawy kryzysu są chyba jednak pozorne i tu zgadzam się z tą częścią Państwa, którzy mówią, że, że to czytelnictwo jest, tylko że ono jakby przyjmuje zupełnie inne formy. Natomiast my, my bardzo intensywnie chyba powinniśmy myśleć, czy to czytelnictwo y, zawsze jest bezpieczne. To znaczy a propos tego o czym mówiliśmy przy okazji jakby ideologizacji literatury, czy, czy, czy czytanie nam zapewnia tak naprawdę sukces kultury, prawda? i sukces naszego, na, naszej wspólnoty jako takiej, prawda, bo wydaje mi się, że, że właśnie pewnym problemem tej kultury symbolicznej jest jakby taki nadmiar zaufania do tego społecznego superego prawda, I, i z tego powodu warto zawsze rozmawiać sceptycznie także o literaturze. Może ja to powiem, bo pomyślałem to, że Rzeczywiście ja bym, i to jest gdyby otwarcie pewnie jakiejś następnej dyskusji, że, bo, bo bardzo często w naszej dyskusji dzisiaj padały te rozróżnienia na kulturę wysoką i kulturę popularną, czyli literaturę popularną i wysoką. I, i ja jestem bardzo podejrzliwie do tego to rozróżnienia nastawiony i wydaje mi się, że bardzo wiele, zarówno przy badaniach statystycznych, jak i też naszych opiniach, yy, Opiera się na założeniu, że rzeczywiście jest jakieś rozróżnienie, takie namacalne, może empiryczne, pomiędzy tym Harry Potterem a nie wiem, kimś konsekrowanym, prawda, kim, w świątyni literatury pięknej i, i wiele problemów. Również czasami chyba wydaje mi się, że w użyciach tych samych słów bierze się z tego, że, że uznajemy, że takie rozróżnienie istnieje. Ja, ja uważam, że nie istnieje. No, kiedyś by istniało, ale też miało niewiele wspólnego z literaturą a bardziej z takimi społecznymi, klasowymi uwarunkowaniami tej literatury. Bardzo serdecznie dziękuję i panom, i państwu za przybycie. Więcej nagrań na www .podcaston .eu.